Witam wszystkich, mam na imię Artur, jestem alkoholikiem. Nie ukrywam, że jest to dla mnie nowe doświadczenie. Pierwsza spikierka w życiu, więc czuję małe zdenerwowanie. Chciałbym zacząć od zdania, które troszkę tak przerobiłem po swojemu i często je sobie powtarzam, że zdaję sobie sprawę, że wiem niewiele, a Bóg będzie wciąż ujawniał mi coraz więcej. Może kilka słów o sobie. Mam 34 lata, urodziłem się i mieszkam wraz z Narzeczoną i, i z synkiem naszym w Zabrzu. E, we wspólnocie AA e, jestem od 28 września 2020 roku, czyli niedługi to czas, ale bardzo owocny dla mnie. E, tyle samo czasu jestem też w abstynencji, e, tylko że od 26 września. Kilka słów tak o moim domu rodzinnym, no w moim domu rodzinnym alkohol był spożywany w imprezach okolicznościowych, spotkaniach rodziców z, z rodziną. Nie było popijaw. raczej tata bardziej pił w pracy, wracał do, z pracy często pijany, trochę nadużywał tego alkoholu i gdy zachorował to po prostu przestał pić. Moje pier mój pierwszy raz kontakt z alkoholem e, był kiedy miałem 14 lat. E, to był Sylwester. E, z tamtej chwili to w sumie pamiętam tyle, że tata mnie stamtąd wyciągnął e, pijanego całkowicie. I tak naprawdę od tamtego momentu się, e, zaczęła się moja choroba rozwijać. E, to była szkoła średnia później, studia też piłem, e, praca Pierwsza, potrafiłem do pracy też iść pijany, po pracy też dużo piłem. Ja też ja, ja te, ja te te swoje pijaństwo, chorobę podzieliłem w sobie na trzy części takie, trzy etapy. To pierwsze, moje, Pierwszy etap to było takie picie dla rozrywki, nie dla towarzystwa. Z, z znajomymi. Drugi etap to już było takie picie samemu. Jak już pracowałem, po pracy lubiłem sobie wypić. Najpierw to były piwko, później już wódeczka i inne napoje alkoholowe. Mieszałem praktycznie też wszystko, jak szło. I następny etap, trzeci to było już takie picie się ukrywając, bo już obiecywałem bliskim i, i swojej partnerce, że po prostu nie będę, nie będę pił i miałem zabronione to picie w domu, to ukrywałem się. No i, i, i generalnie, generalnie znalazłem sobie takie miejsce do picia, piwnicę, w której przez ostatnie 3 lata, przed tym jak trafiłem do wspólnoty, właśnie upijałem się, ukrywałem to. Byłem taki wyrafinowany w tym, co robiłem. Ten mój okres picia takiego solidnego to był gdzieś 10 lat. Tak pokrótce, no ja, ja, ja, ja, ja straciłem przede wszystkim zaufanie do bliskich osób, odeszły ode mnie dziewczyny w tym okresie, straciłem prawo jazdy. Miałem działalność gospodarczą, musiałem tą działalność zamknąć, wpadłem w długi. Te długi niedawno dopiero zdołałem spłacić, bo to wiele lat było spłacania komornicy i, i, i uciekanie przede wszystkim od, od kontaktu z ludźmi, od, od przyjaciół, izolowanie się. Już, już to był taki totalny obłęd mój. Już nie wiedziałem tak naprawdę, kim jestem. I to jest takie moje dnonie. Ja tak mówię, że ja po prostu, ja po prostu straciłem waszą tożsamość. Już nie wiedziałem, kim jestem tak naprawdę. I powiem wam, że ja w tym okresie tego takiego kłamliwego życia samym sobą i z moim otoczeniem, ja często krzyczałem, nie? Krzyczałem w nerwach do Boga, do tej siły wyższej, e, czemu mi to robi, nie? I tak sobie zadałem pytanie przed tą spikerką też, e, to co ja wtedy też już wierzyłem, nie? W tą siłę wyższą chyba, ale, ale tak naprawdę to chyba wierzyłem tylko wtedy, gdy było dobrze, nie? E, że gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam ta siła wyższa e, Miała, miała otwartą u mnie furtkę, nie miała otwarte to moje serce trochę, tylko że ja ją postrzegałem całkiem w innych kategoriach. Nie? Ja w ogóle religię traktowałem jako, e, jako e, duchowość, duchowość jako religię. Dla mnie to było wszystko to samo. E, ja ja nie, nie, nie, nie wiedziałem w ogóle nic na temat duchowości, nie interesowałem się tym. E, byłem wychowany w rodzinie katolickiej i, i tak spostrzegałem Boga, nie? czyli Boga katolickiego i bardziej tego karzącego, nie? Tego karzącego, który, który nic dobrego dla mnie nie zrobi. I te wszystkie sytuacje w życiu, w którym mnie spotkałem po prostu rzucałem winę na, na ludzi i na tego Boga. Teraz chciałem przejść tak do takiego mojego etapu poddania się. I to był ten wieczór, w którym ostatni raz się napiłem. Chciałem o nim wspomnieć, bo tam właśnie doznałem jakby takiego pierwszego przebudzenia mojego duchowego, ponieważ i, i tak naprawdę pierwszy krok zrobiłem. To było, ja byłem na okresie próbnym po prostu, e, okresie próbnym w domu tak zwanym. E, Narzeczona chciała zobaczyć, czy, czy dam radę nie pić. No i nie piłem tam e, tak jak zawsze przez dwa tygodnie, tylko po prostu sobie tam po cichu wypiłem piwko dwa. No i był piątek, obiecałem że wrócę z pracy, mieliśmy mieć świece, miała być fajna kolacja, miało być miło, przyjemnie. SMS-owaliśmy sobie. I wiecie co, ja wracałem z tej pracy, ja nawet nie wiem kiedy, ja kupiłem 07 Energy Drinka i po drodze gdzieś, czy tam pod tym blokiem wypiłem to i wróciłem do domu, w ten wieczór, co mieliśmy ładnie spędzić. I ja już byłem taki rozczepany tym wszystkim, że ja zostawiłem portfel na półce, tam był rachunek i reszta. I ona przyszła się mnie zapytać do łazienki, bo ja zawsze uciekałem do łazienki, żeby szybko umyć ząbki, żeby się wyszykować, żeby coś tam podgryźć, żeby mnie nie poczuła. I ona mnie się po prostu zapytała, czy ja... Coś kupowałem po drodze, ja powiedziałem, że nie. Ona powiedziała, że pójdzie do auta, jak zobaczy, że jest butelka, to mogę się pakować i robię wypad z domu nie i nie chcę mnie znać. I wiecie co, to trwało może z 5 minut i ona tam poszła. Ja nigdy tych butelek nigdzie nie wyrzucałem, tylko zostawiałem właśnie posiedzenie w aucie i ona była na podwórku a w tym aucie, a ja w ciągu tych 5 minut po prostu spojrzałem w lustro, spojrzałem na zegarek, była 23, 30, pamiętam tak jak dziś i tak jakby coś mnie normalnie uderzyło w tył głowy i po prostu usłyszałem taki swój głos sumienia przestań Artur, wystarczy już, już przestań. E, ona wróciła, spojrzała na mnie takim spojrzeniem jak nigdy, nawet nie krzyczała i to było dziwne, bo zawsze krzyczała I ja powiedziałem po prostu, popłakałem się powiedziałem mi, że ja już nie daję rady z życiem i proszę e, pomóż mi. Tak powiedziałem do mojej na pomóż mi i i czy możemy porozmawiać. Przegadaliśmy parę godzin, powiedziałem jej wszystko o sobie, powiedziałem jej o swoich problemach, powiedziałem jej o tym pijackim moim ukrywaniu się, co wypiłem, kiedy wypiłem i gdzie wypiłem. Ja piłem do tego stopnia, że nawet mieliśmy mieć ślub, wesele, bo to wszystko było przełożone. Wypiłem już ten alkohol też właśnie, który był odłożony na ślub, na wesele i, i, i, i też... Pieniądze brałem z koperty, które były przekazane na, na, na, na, na, na, na różne rzeczy od rodziców. Wszystko po prostu, no okradałem własny budżet rodzinny. Na drugi dzień po prostu przyszł, myślałem, że już będę z, z walizkami e, musiał iść do rodziców albo gdzieś do hotelu, a ona zrobiła coś innego. Okazała się e, tutaj bardzo mądrą kobietą, bo skonfrontowałem je z moimi rodzicami, chciała moich rodziców i w tą sobotę rano właśnie poddałem się też przed, przed, przed, przed sobą, przed rodzicami, przed, przed narzeczoną i zaczęliśmy oboje szukać wszyscy dla mnie jakiejś terapii. Od razu w sobotę i umówiłem chcieli mnie zamknąć po prostu w ośrodku, ale ja się nie zgodziłem, twardo stawałem przy swoim i, i, i, i generalnie w poniedziałek, dwa dni później w poniedziałek pojechaliśmy do lekarza, miałem rozmowę z psychologiem, i moja narzeczona powiedziała mi jeszcze, że jest jakieś spotkanie przy kościele, że może byśmy tam poszli, może byś porozmawiał. No i się okazało, że ona tam zobaczyła, że jest pierwszy meeting. I poszliśmy na ten pierwszy meeting. Ja się trochę przeraziłem, bo już usłyszałem Bóg, kościół, coś mi tu nie pasuje. No ale zgodziłem się, poszedłem na ten pierwszy meeting. i wiecie, zobaczyłem na pierwszym meetingu starszych panów, ale uśmiechniętych, radosnych. Trochę było to dziwne, bo się zaczęli modlić, łapać się za ręce. Mówię, o co tu chodzi? Trochę sceptycznie do tego podchodziłem. Wystraszyłem się, trzęsła mi się noga, ręce. Bardzo, bardzo się bałem w ogóle w tym miejscu wtedy, jak byłem w tej salce, a jednocześnie czułem taki, taki spokój od tych ludzi, nie? I, i była spikierka. Była spikierka, był speaker mody i bardzo się z nim utożsamiłem. Pamiętam, że tylko podczas tej spikerki wykrzyknąłem no tak, to te emocje, nie? bo mówił o emocjach, a ja wtedy naprawdę nie miałem ogarnąć swoich emocji, nic, po prostu, no nie umiałem ogarnąć swojego życia, myślałem, że po prostu, żeby się zapadł pod ziemię najchętniej i, i żeby mnie naprawdę żywcem zakopali i dopóki się zaczęli wypowiadać wszyscy, ja naprawdę sceptycznie podchodziłem do te, tego miejsca, tych ludzi, ale, ale ta spikerka, to wszystko, to, to naprawdę mnie wtedy ruszyło ruszyło mnie e, i wyszedłem z tego meetingu e, poklepali po plecach powiedzieli będzie dobrze e, wyszedłem z tego meetingu i byłem cicho byłem cicho do następnego dnia bo po prostu musiałem to wszystko przemyśleć i już do następnego dnia e, poleciałem sam na pierwszy meeting taki już swój że sam podjąłem ten krok poleciałem na pierwszy meeting już u siebie w mieście mm, bo byłem w innym mieście po prostu e, na tym pierwszym swoim meetingu w Katowicach a do Zabrze później e, jak wróciłem no to znalazłem e, Podostałem wszystkie ulotki, książeczki, niezmiennik nowicjusza I, i, i w ciągu tego pierwszego tygodnia byłem chyba tam bodajże na czterech mitingach, co mi bardzo dużo dało, bo wiecie, ja z każdego z, każdego z tych mitingów wyciągnąłem po prostu coś nie, dla siebie i tak, i tak te mitingi na salkach trwały przez miesiąc, i, I tak jak mówię, na jednym mitingu usłyszałem bardzo ważną rzecz, na przykład, że, żeby twoje pragnienie nie picia było tak silne, jak pragnienie sięgnięcia po ten pierwszy kieliszek. Na następnym mitingu usłyszałem, że, ma, że 24 godziny się tylko liczą. Na następnym ktoś dał mi monetę do portfela. Na kolejnym, na pierwszym właśnie zwróciłem uwagę na to, na, na, na, na to, co jest napisane w tym niezbędniku nowicjusza. Bóg, jakkolwiek go rozumiesz albo po, pojmujesz. To tak było dla mnie ważne. Ja później zacząłem to analizować w domu i to mi dało takie otwarcie, jakby no, mój umysł się otwarł na to, że, że, że to nie jest tak, że oni mi każą, jak wiesz, w jakiegoś Boga, który tam jest właśnie w kościele, czy jakkolwiek go rozumiesz. Ja, ja nie mogę do końca tego ogarnąć, wiecie, że, że ja mogę sobie go wymyślić, jakby, nie? I właśnie tu chodziło o tą koncepcję, koncepcję swojego Boga. I, i wiecie co, stała się straszna rzecz, bo pojechałem na kolejny meeting. Nie wiedziałem nawet, że pandemia opanowała już wszystko i salki były pozamykane. Ja jechałem na ten meeting po miesiącu i myślałem, żeby się zgłosić na służbę już dyżurnego, naprawdę, miałem taką myśl, żeby się zgłosić i, i po prostu podjechałem po tą falkę. a tam klamka zawarta, ciemno, nikogo nie ma i widzę, że w aucie siedzą dziewczyna i prowadzą telekonferencję. No to zawołały mnie i pokazały mi, jak to wygląda wszystko właśnie w internecie, jednocześnie jakieś linki dostałem i tak się znalazłem właśnie na Discordzie. I, i, i, i potem kolejne meetingi już byłem online i powiem wam jak ten program jest 90-90 meetingów no ja zrobiłem naprawdę tego sporo łącznąc, łącząc te meetingi właśnie online no z 300 będzie jak nic bo ja potrafiłem wchodzić po 3-4 dziennie w nocy w dzień naprawdę bardzo dużo tego zrobiłem i nie żałuję bardzo mi to dużo pomogło te meetingi pierwsze przez pierwsze 3 miesiące i ja się znalazłem na tej różowej chmurce, wiecie, ja się znalazłem na tej różowej chmurce, bo ja po, po bodajże półtorej miesiąca, jakoś tak to było, dokładnie teraz nie chcę was skłamać, prawie zapiłem, prawie zapiłem, znalazłem się w miejscu, gdzie był alkohol, w tej piwnicy. Po prostu pomyślałem sobie, że jestem taki twardziel, że już mi wszystko minęło, to ja pograłam po parę rzeczy, bo był u rodziny synka i się okazało, że mnie wzięło, wziął mnie taki głód, że przez Dwa dni mnie trzymało, naprawdę się czułem. I wtedy podzieliłem się z tym, na, to, to, to, to, tym moim problemem. Podzieliłem się po prostu na meetingu na Discordzie i, i tam się parę osób do mnie odezwało. I także jedna osoba ze mną rozmawiała przez telefon i jest dzisiaj moim sponsorem właśnie. Na internecie znalazłem sponsora na Discordzie. I, i, i, i, i, i co, dostałem sugestie. Hmm, spojrzałem na nie, popatrzałem, ok, pościelić łóżko, uklęknąć i tutaj takie z tym dzwonieniem też miałem problem e, i bardzo ciężko mi się klękało za pierwszym razem. Pierwszy raz to było tak jakbym miał przypięte naprawdę jakieś twarde belki kolan i nie umiałem uklęknąć, ale zrobiłem to. Uklęknąłem, zrobiłem tą sugestię i przeczytałem po prostu kawałek wielkiej księgi, e, strony 86-89. I, i, i myślałem, że to tak się robi później się okazało, że nie muszę tego czytać na kolanach, tylko po prostu mm, modlić się na kolanach I, i, i robiłem te sugestie ja podeszłem, powiem wam szczerze pierwszy raz do czegoś tak poważnie jak do tego programu nie? ja nie pamiętam, żebym tak podszedł do czegoś z takim zaangażowaniem jak do tego. Trzeba z tym trochę do tego podejść trochę z humorem, z humorem, tak jak jest napisane, żebyśmy nie traktowali siebie zbyt poważnie, ale ja też podeszłem do tego poważnie, poważnie, naprawdę, żeby to robić sumiennie, żeby mi to weszło w krew, bo dla mnie sugestie są po prostu niezbędnym wprowadzeniem do programu do tego, że ja rozpoczął pierwszy krok i się wdrożył, to po to są mi te sugestie, a, a powierzanie się na kolankach wdzięczności, to już jest ten kontakt z moją siłą Wyższą, którą ja już zacząłem łapać, już zacząłem czuć te zmiany na tych sugestiach. Ja się zacząłem czuć lepiej i widziałem, że już to w jakiś sposób na mnie działa. No i, i po sugestiach Umówiłem się po czterech tygodniach ze sponsorem, poczułem gotowość, zadzwoniłem, że na pierwszy krok. I powiem tam, no ja już na ten pierwszy krok jechałem taki naładowany taką energią, że już ten pierwszy krok po prostu jest dla mnie oczywistą, oczywistą rzeczą. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że nasze życie stało się niekierowalne. No ja można powiedzieć, że przyznałem się właśnie tego wieczoru, bo naprawdę poddałem się, po prostu poddałem się, a dla mnie pierwszy krok to jest po prostu poddanie się i ja miałem trochę problem z tą bezsilnością, bo dla mnie zawsze bezsilność się kojarzyło z tym, że padam na kanapę i jestem bezsilny, nie? W wstać i coś zrobić, a tu chodziło o te wszystkie sytuacje, nie? Ja, ja to tak rozumiem, te wszystkie sytuacje, w których ja sięgnąłem po kieliszek, a miałem po niego nie sięgnąć, albo na przykład była jakaś sprawa do załatwienia, Artur się upił, nie? nawet nie wiedział kiedy, z kim i gdzie czasami, kiedy mówiłem, że nie będę jeździł po pijaku, a wsiadałem i tak, nie, ja dostałem prawo jazdy, to na drugi dzień już jechałem po pijaku. Bo, bo, bo po prostu no, to jest moja bezsilność. E, a nie kierowałem życiem, no ja już wcześniej zauważyłem, że mam z tym problem. E, też właśnie tego wieczoru się przyznałem, mojej narzędności, że ja po prostu próbowałem kierować swoim życiem. W sensie ja nawet nie wiedziałem, że, że, że, że ja już jakby ten krok wtedy postawiłem. Dopiero na programie się dowiedziałem, sam, sam, sam, sam jak to przeanalizowałem, że, że gdzieś już ten krok właśnie wtedy postawiłem, ale ze sponsorem e, postawiłem go tak już solidnie dla siebie. Bo wtedy było trochę dla ludzi, nie? dla narzeczonych, dla rodziców. A tutaj już tak naprawdę poczytaliśmy Wielką Księgę i, e, i naprawdę to, to, to poczułem, e, że, że, e, że, że, że poczuję tą bezsilność i poddaję się... E, Przekonałem się po prostu. Przekonałem się w tych swoich zapiciach, w, tych swoich, w tym swoim sięganiu po alkohol, że, że jestem bezsilny i nie kieruję swoim życiem. A jak kierowałem, to wszystko psułem. Wszystko się rozpywało. Jak próbowałem kombinować, zawsze było dno po prostu. No i krok drugi. Krok drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek, właśnie. No um, adekwatne zachowania nie? do pewnych sytuacji. Ten zdrowy rozsądek, tak bym to sobie tłumaczył e, do, e, w danym momencie e, jakieś do, e, normalne myślenie e, i u mnie rzeczywiście było to wszystko pokrzywione. Nie? Wszystko do góry nogami, wszystko w krzywym zwierciadle, wszystko Jakieś takie czarno-białe, zero szarości, nic pomiędzy, tylko albo dół, góra, albo dół, albo w prawo, albo w lewo, żadnego balansu w życiu. Po prostu e, decyzje e, naprawdę podejmowane e, bezsensownie e, i, i, i w takim biegu, chaosie, nie? W takim totalnym rozszczepaniu e, i, i właśnie uwierzyć w siłę większą odde mnie samego. Nie? Da mnie ten krok... To jest nic innego jak takie spotkanie, bo ja przyjąłem po prostu siłę wyższą jako Boga, ja tak nazywam swoją siłę wyższą, czy to jest Bóg. I dla mnie to jest spotkanie z Jego miłością, po prostu z tym, że, że jego, do, jego, jego dobroć na mnie czeka, a ja tylko miałem po nią przyjść i ją przyjąć. I tak jak mówiłem, ja gdzieś swoją furtkę miałem przechyloną troszeczkę i teraz jest naprawdę nasze otwarte otwarta dla tej siły wyższej. Ja tak naprawdę, wiecie, dostałem już takie cudeńka malutkie i takie sytuacje przed programem na sugestiach, w sensie od Boga, gdzie pokazał mi, żebym uwierzył w Niego. Że gdzieś tam poprzez modlitwę na przykład dał mi znak. Na przykład, ja nawet jeszcze nie będąc na kroku czwartym, zrobiłem pewną, pewną rzecz. Mam, miałem takiego, taką urazę do osoby bardzo mocno. I, I tak mnie zdenerwowała któregoś wieczoru, że po prostu pomyślałem, że się o nią pomodlę. Nie wiem, tak mi to przyszło. Po prostu stanąłem autem, uklęknąłem, pomodliłem się i się okazało, że na drugi dzień ta osoba, ja aż do teraz nie wierzę, zadzwoniła do mnie o pomoc na przykład. Naprawdę, żebym jej pomógł. I to było naprawdę wow dla mnie, że ta modlitwa została wysłuchana. I ten krok jest ok. Ja muszę wierzyć w jakąś koncepcję Boga. Ja muszę odnaleźć ją gdzieś. I dobrze by tak było, żeby, w te, żeby ten program zrobić. Ale dla mnie ważne jest kiedy ja w to wierzę. Nie? kiedy w to wierzę, jak wierzę, nie? bo czy pada, czy świeci słońce, ja muszę wierzyć, a najlepiej nie, że muszę, tylko chcę i czuję, że wierzę i, i nie może być tak u mnie, że jak jest fajnie, jest super, to ja jestem taki wierzący, nie? a jak jest na przykład źle i program jakoś tak szwankuje, może to trochę przeze mnie, może nie przeze mnie, to ja już tego Boga nie wierzę i już sugestie na bok odstawiam mnie. Ja zauważyłem, że jak nie robię tych sugestii, porządnie nawet. Ja je robię codziennie, ale czasami robię je niechlujnie, to już się źle czuję. Nie wiem, czy to poświadomość działa, czy siła wyższa, ale to działa źle na mnie. Jak ja za szybko to robię. Jak robię to belejak jak. Jak zadzwonię od niechcenia nawet do kogoś, bo mi tak na chama, to już nie, najlepiej w ogóle nie zadzwonić. Tak samo u mnie jest z pokorą. Jak ja mam być sztucznie pokorny, to wolę być próżny. Jeszcze dopóki ta pokora do mnie nie przyjdzie tak naturalnie, że Bóg mi jej tak nie da tak mi da po prostu ją od siebie, a nie żebym ja wymuszał, wymuszał tą pokorę, bo pokorę będę się uczuł do końca życia. E, i, I tak to wygląda. Dlatego ja w tym kroku patrzę bardziej na to, kiedy ja wierzę. nie? Kiedy wierzę, e, jak wierzę, e, bo Bóg wierzy, że, że ja w Niego wierzę. Tylko po prostu, e, żebym, żebym był zawsze gotów na Jego łaskę, pomoc, e, Zawsze po prostu. I krok trzeci muszę też wspomnieć o kroku trzecim, ponieważ te kroki idą dla mnie w parze razem. I tak jak uwierzyłem w Boga, w dwójce, to musiałbym mu zaufać, nie w tej trójce. I tutaj mogę się posłużyć takim przykładem, co też było dla mnie niesamowitym doświadczeniem, takim nawet duchowym, bo bawiłem się ze swoim synkiem i on wszedł na łóżko i plecami do mnie chciał się tak bawić że się tak chciał, tak chciał upadać na mnie no i ja stałem za nim i powiedziałem dobrze synku jestem z tyłu złapiecie. cię i on popatrzał na mnie i najpierw na mnie popatrzał i to zrobił nie, nie widząc mnie upadł poleciał i ja go złapałem a za drugim razem zrobił to samo ale już nie patrząc. Ja go złapałem popatrzałem w oczy i pomyślałem kurde no tak to właśnie chodzi o to w tym trzecim kroku, nie? że e, nie oglądaj się Artur, nie? nie oglądaj się, bo ja tu jestem. Jak polecisz tam w jakąś sytuację, w jakieś zdarzenie, to pamiętaj, że idę obok ciebie, jestem za tobą i, i, i mi ufaj. Ufaj mi, że tam jestem. Nie oczekuj albo e, nie, nie, nie, nie dawaj e, pod, e, pod test nie? Mojego, e, mojego miłosierdzia, mojego zaufania, e, mojej wielkości. Ja to tak zrozumiałem w tej sytuacji, żeby po prostu tak jak dziecko ufa swojemu ojcu, że on tam z tyłu stoi, to tak jak muszę zaufać mojemu ojcu, mojej miłości, mojej sile wyższej, że on mnie złapie i ja się nie muszę już oglądać, nie? tylko muszę mu naprawdę szczerze ufać i powierzać mu się codziennie w życiu, w każdej sytuacji. Tylko też usłyszałem od jednego alkoholika, żebym tak nie wykorzystywał zbyt często tej siły wyższej. Nie? Ona sobie czasami sami odpocznie, bo bo też, no, nie można nadużywać czasami tej swojej takiej, takiej, takiej, ja mam wrażenie swojej, że do wszystkiego z, się zwracać do niej, ze wszystkim, ze wszystkim, nie? E, bo może to się obycić jakby trochę w odwrotnym kierunku, e, a nie chciałbym tego. Dlatego, no tak jak chciałem, no w skrócie powtórzę, no dla mnie krok pierwszy, drugi, trzeci to jest podstawa, żeby iść dalej, bo ja mając te trzy kroki, to jestem tak, przyznałem się, wiem kim jestem. Dwójka, wiem, że idzie ktoś ze mną, trójka, wiem, że mogę mu ufać. I teraz tak w czwórce ja miałem wątpliwości w ogóle do programu, do sponsora. Jakieś urazy mi się połączały, dziwne sytuacje. Ja porozmawiałem ze sponsorem, powiedział, wróć do trójki. Wróć do trójki, poczytaj sobie e, stronę 63, że teraz niestety skłamałeś 63 do 64. Nie chcę takim być... Ekspertem od stron, ale żebym poczytał, i, i że ty nie idziesz sam już w tym kroku, nie? No i tak jest w czwórce. Potem musiałem też się pomodzić o swoje wady, żebym je w jakiś sposób odebrał, usunął, e, zminima, zminima, zminimalizował ich, ich, ich, ich działanie we mnie. E, no i dziewiątka, nie? Jak ja szedłem na pierwsze uczynienie, to byłem tak zestresowany, że pierwsze co zrobiłem, to wychodząc powiedziałem: Boże, idź tam ze mną. Boże, idź tam ze mną, pomóż mi, bo ja nie wiem, czy ja to w ogóle zrobię. Bo ja mogę przed drzwiami zawrócić. Pomóż mi, nie? I po to mi jest ten krok. Dwójka i trójka. Żebym szedł już z nim. Ja to tak rozumiem i to jest moje doświadczenie i czuję, że on jest cały czas przy mnie. I dzisiejszym owocem dla mnie jest bardzo to, że dzisiaj mogę tą speakerkę dać, bo naprawdę jak do mnie Jacek napisał, to się zapytałem go, czy się nie pomylił z osobami. Bo to jest takie dosyć szokujące dla mnie ale pozytywnie. Ja jeszcze bym chciał tak bo już muszę kończyć w skrócie powiedzieć jeszcze co mi dała wspólnota. No, przede wszystkim bezpieczeństwo, wsparcie. Program dał mi taką naukę o sobie praca nad sobą i, i służba. Mam służbę kolportera na grupie Katowice online ale naprawdę daje mi to dużo że mogę dawać coś od siebie dla wspólnoty a nie tylko brać. Mogę pomagać między między innymi i też sobie tym pomagam robię codziennie su sugestie, bądź wola twoja od rana i dla mnie moim rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest e, kontakt z moją siłą wyższą, z moim Bogiem. Tak, żebym dbał o to, bo, bo to wszystko on tutaj układa, nie? On jest moim bosem, szefem, prezesem, moim e, producentem. On mi kręci nowe filmy i fajne są te filmy, podobają mi się. Ja nie chcę się tam wtrącać już. E, I teraz wiem, że e, po zrobieniu programu Czuję to po tej spikerce, nawet że e, tą drugą e, częścią e, mojego rozwiązania jest prze, po, prze, e, przekaż dalej. Przekaż dalej to, co dostałeś za darmo, czyli kontakt z moim bokiem i żebym przekazywał to dalej, tą moją wiedzę. E, I też pomaga mi w czytanie literatury. Bardzo. Chyba tyle. Dziękuję bardzo Wam za, za, za zaproszenie i, i, i jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo. Pogody, ducha.